Podnośnik, podnośnik. To, jest to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie podnośnik, krwi. Skontaktuj ciśnienie się z lekarzem, trzeba by na pewno jest to, dla ciebie, to dla ciebie dobre. Podnośnik, podnośnik. informacji podnośnik. i pozytywnych klimatów nośnik trzeba, trzeba by na pewno. Zapraszam. Wuhuu! Spróbuj chociaż raz Nordwestowe przejście zdobyć Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki surowy. Przejdź drogą północ-zachód poza lód. Niezależna audycja internetowa podnośni Góral Szekłania. Dzisiaj naszym gościem jest kapitan jachtowy Grzegorz Stefaniak, przez znajomych nazywany admirałem, założyciel i pierwszy komandor Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Jorku. Zapraszam do słuchania. Został po nich tylko proch. Białe kości popłynęły gdzieś na dno. Spróbuj chociaż raz... Nordwestowe przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin Bubofort. Mijają lata, wszystko się zmienia, czas biegnie tak szybko, szczególnie teraz, w, drugiej połowie, w pierwszej połowie XXI wieku, że zapominamy wielu, wielu rzeczy. A warto czasami sięgnąć pamięcią, Wstecz popatrzeć, jak wyglądała działalność, jak wyglądała organizacja, jak wyglądały pierwsze dni Polskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Jorku. 20 lat właśnie minęło, dokładnie 1 czerwca tego roku. Po 20 latach działalności naszej w Klubie Żeglarskim spotykamy się, rozmawiamy, klub dalej działa, jesteśmy ze sobą. Wydaje mi się, że największym naszym sukcesem jest właśnie to, że potrafimy współżyć ze sobą, potrafimy działać, potrafimy budować klub i to moim zdaniem na, w tej chwili chyba na najwyższy poziom, jaki mamy, osiągnęliśmy najwyższy poziom, jaki można osiągnąć w działalności społecznej, w działalności klubowej. Mówię, warto sięgnąć w pamięcią, bo... Nie wszystko dzisiaj wydaje się takie proste, takie, znaczy dzisiaj wydaje się takie proste, ale było takie proste. 20 lat temu, kiedy po raz byłem w Chicago, spotkałem się z działalnością klubu, polskiego klubu żeglarskiego w Chicago, którego komandorem wówczas był znany mi jeszcze z Polski z czasów żeglarstwa Andrzej Piotrowski. Właśnie u niego w domu powstała myśl stworzenia i w Nowym Jorku takiego klubu. W tym czasie, mówię o roku, o roku 1990, przebywał również w Chicago Heniek Jaskuła, znany żeglarz. Właśnie przebywał u niego, u Andrzeja. I również w rozmowach tę myśl klubową została przez niego w jakiś sposób, tam powiedzmy sobie, poparta. Ale wracając na nasze nowojorskie podwórko. Wiedziałem, że tutaj są żeglarze, bo przecież nie może być, żeby w takim dużym mieście, gdzie wówczas gdzie było Polaków liczonych legalnie i nielegalnie około 250-300 tysięcy, musi się znaleźć grupka ludzi, którzy yy, lubią wodę, kochają wodę, którzy gdzieś kiedyś pływali. Zastanawiałem się, jak to zrobić, jak skrzyknąć brać żeglarską i przypadek dopomógł mi. Przechodziłem kiedyś wówczas ulicą Greenpoint Avenue i zobaczyłem redakcję Kuriera. Wszedłem do redakcji, porozmawiałem z redaktorem i właścicielem ówczesnym, panem Wawrzonkiem, Romanem Wawrzonkiem, który powiedział, oczywiście, jak najbardziej ja jestem za tym, żeby pomóc wam, żeglarzom, żebyście się skrzyknęli i w mojej gazecie dostaniecie miejsce, będziecie mieli ogłoszenie o pierwszych zebraniach, a reszta będzie należała już do was. Zresztą mówi, u mnie w redakcji pracuje również żeglarz Janusz Cichaleski i na pewno on też pomoże, na pewno też będzie chciał, w, tej, w klubie na nowo działać. Daliśmy ogłoszenie, Właśnie dałem to ogłoszenie do redakcji w Kurierze, które mam je właśnie mam je przed sobą i tu czytam, że wszystkich zainteresowanych inicjatywą stworzenia klubu żeglarskiego zapraszamy serdecznie na spotkanie, które odbędzie się 1 czerwca o godzinie 18.00 w redakcji Grim, Kuriera, Greenpoint Ewnia 91, Brooklyn, 1122. To było pierwsze, to było to, że taki, taki był początek, taki takie, takie było po prostu nasze pierwsze mysły, pierwszy zamysł, żeby ten klub powstał. Bałem się, mówiąc szczerze teraz, że nikt nie przyjdzie, że nie będzie klubu, że nie będzie żeglarzy, może nie do wszystkich to, ta wiadomość dotrze, bo przecież Kurier to gazeta, która w zasadzie tygodnik, która nie docierała do wszystkich, tylko nieliczni ją czytali, a tym bardziej ogłoszenia. Jednak w dniu 1 czerwca no, z duszą na ramieniu oczekiwałem na pierwszych żeglarzy i przyszli. Przyszło nas tam wtedy 24, 24 żeglarzy, którzy na mój ten właśnie apel zjawili się na Greenpoint Avenue. Mam przed sobą listę obecności, listę tak nazwijmy tych, którzy byli na tym naszym pierwszym spotkaniu założycielskim. Czytam tu nazwiska i przypominam sobie tych ludzi. Nie wszyscy już, nie wszyscy pływają, nie wszyscy y, żyją, ale tak, ale, ale są wśród nich ci tacy, którzy zasłużyli się w żeglarstwie polskim, którzy mają swój wyczyn, którzy mają swoje dobra, dość bardzo duże osiągnięcia. I tak patrząc tutaj, listę tę na którejś tam pozycji otwiera jest Janusz Kowal. Dzisiaj nie pokazujący się już w naszej w klubie. Jakoś od, odszedł od klubu, a wówczas rok później popłynął na jachcie chyba dom do, po, do, przez Atlantyk, popłynął jako pierwszy nasz klubowicz, pokonał, te, pokonał Atlantyk. Patrzę, tu jest Stefan Bienias. Osoba wielce zasłużona dla naszej działalności klubowej. Członek klubu do dnia dzisiejszego, Stefan, dwukrotny kaphornowiec, a więc dwa razy opłynął przylądek horn. Jest to już chyba najwyższe osiągnięcie żeglarskie, członek Bractwa Cape Hornowców, jakim może się posłużyć żeglarz o jakim może się pochwalić żeglarz, jest to coś, co no, nie tylko nobilituje, ale stawia nas wszystkich w pierwszym rzędzie żeglarstwa światowego. Bo ludzi, którzy horn opłynęli, nie, ma, nie jest zbyt dużo. Bernard Montessier napisał, never again, nigdy więcej, nigdy więcej na hornie. Raz przepłynął, wystarczyło mu. No, Stefan jako jedyny z nas był tam dwukrotnie. przez kraj dziki, surowy, przejść drogą północ, zachód, poza Muszę wspomnieć tutaj również Jenka Gniewczyńskiego. Wówczas kapitana posiadającego najwyższy stopień żeglarski Polski, kapitana jachtowego, kapitana żeglugi wielkiej który odszedł na wieczną wachtę. Już się więcej nie spotkamy, a przecież pamiętamy go, jak przyszedł, jak był, jak działał. Jest, da, wrócił do klubu Marek Chudy, który na, pierwszym zebraniu, na pierwsze zebranie przyszedł razem z żoną. Marek do dzisiaj jest jednym z aktywniejszych członków naszego klubu, działający, udzielającym się. No, to są ci ludzie, którzy, tak, którzy, którzy znajdują się na liście naszej, naszej liście klubowej, i, te pierwsze, i ta pierwsza działalność nasza właśnie wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Pierwsze lata naszej działalności, pierwszy rok właściwie, to rok, kiedy zmierzyliśmy się z naszymi marzeniami. Nie mieliśmy na czym pływać, a każdy z nas chciał. Chcieliśmy wyjść w jakiś sposób na wodę. I tu również przypadek nam dopomógł. Do naszego klubu zgłosił się Ryszard Raczyński, znana postaci w polskim żeglarstwie. To on właśnie na jachcie wybudował jacht w stoczni podwórkowej, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, Stoczni, która znajdowała się w Stodole na Lubelszczyźnie. Jacht ten brał udział w regatach samotnych, poprowadził go nieżyjący już wówczas żeglarz, nieżyjący już dzisiaj Czesiek Gogołkiewicz, który był jego jednym z konstruktorów. I Rysiek na naszych zebraniach zaproponował, że mówi, ja wiem, że gdzieś tam mówi, słyszałem. Jest jacht do sprzedania za parę groszy, mówi, można go kupić. I w ten sposób już w pierwszym, właściwie to w roku naszej działalności zaświtała nam myśl, ażeby kupić oceanę. Jacht, który do dnia dzisiejszego pływa już nie pod banderą klubową, ale prywatną, bo koledzy odkupili go klubu, kiedy Przycisnęła nas, że tak powiem, finansowa konieczność pozbycia się tego jachtu. Oceana była pierwszym naszym jachtem klubowym, jak powiedziałem. To, była, to był jacht 24-stopowy, mały, ale dla nasze, jak na nasze warunki, na nasze wówczas potrzeby, no, był po prostu jedynym, jak, na jaki mogliśmy sobie pozwolić. Wrócę do koncepcji całego klubu, naszego klubu, naszej działalności. Nie, szukaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak ten klub poprowadzić. Nie chcieliśmy robić go na zasadach polskich, na zasadach tych, które wynieśliśmy z Polski w lat 90. Nie wiedzieliśmy, jak działają kluby w Stanach Zjednoczonych amerykańskie, więc dlatego też te pierwsze nasze początki były dość chaotyczne, Poszł dość takie niezorganizowane. Trwało to do momentu, dopóki nie oficjalnie nie zarejestrowaliśmy klubu, dopóki oficjalnie nie staliśmy się już zapisani, że tak powiem, wś wśród klubów miasta Nowy Jork i do momentu, kiedy nie wpłynęły na nas pewne obowiązki, sprawozdań, obowiązki rozliczeń finansowych, i ten moment musiał doprowadzić do tego, żeby nasza działalność była bardziej zorganizowana. Jak powiedziałem, pierwsze, nasza działalność, pierwsze nasze lata, pierwszy rok, pierwsze miesiące właściwie, to było poszukiwanie. Spotykaliśmy się początkowo co tydzień czasu w redakcji właśnie Kuriera. Później zmieniliśmy terminy na raz w miesiącu, jako że nie wszyscy mieli czas, nie wszyscy mogli przyjechać na, raz w tygodniu. Trzeba pamiętać o jeszcze jednym, że to, to jest okres, kiedy do, w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo mała liczba Polaków, znaczy, wo, ja mówię tu o Nowym Jorku, którzy są legalnie, którzy byli legalnie, którzy mieli... Tak zwane papiery. W klubie w tym okresie może trzy, cztery osoby były legalne. Reszta to tak zwani wakacjusze. Ludzie, którzy przyjechali tu, aby zarobić i wrócić do kraju, bądź też czekali sposobności, szukali sposobności, ażeby zostać tutaj na stałe. To też rzutowało na naszą działalność, rzutowało na to, że nie wszyscy chcieli po prostu pracować w klubie, niech wszyscy zdawali sobie sprawę, jaki to jest ogrom obowiązków przy prowadzeniu klubu, przy, przy działalności tego klubu, tworzeniu tego klubu. Dlatego też ten pierwszy okres to okres, można nazwać, błędów i wypaczeń. Okres, kiedy to do głosu dochodzą różne koncepcje, i w zasadzie to były tylko teo, było to teoretyzowanie, bo nikt właściwie nie wiedział, jak to ma dalej pracować. Śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz, miasta z lodu wyrastają. By odpłynąć za mną, się jak odkrywcom dawnym wskażą nowy brzeg. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Fortabru. Zakup pierwszego jachtu. Troszeczkę zrobiony na hura, bo tu muszę powiedzieć, że było to z trudem zebrane pierwsze tysiąc dolarów, a kosztował nas w sumie pięć tysięcy, z trudem zebrane i pierwsze tysiąc i później spłata co miesięczna w wysokości stu dolarów miesięcznie, to jednak był dla nas dość duży wysiłek. Nie mieliśmy pieniędzy, nikt nam nie dawał, musieliśmy sami, te pieniążki zdobyć, musieliśmy coś zrobić, żeby te spłaty następowały, no bo groziła nam w każdej chwili odebranie przez byłego właściciela, odebranie tego jachtu. Jakoś się to udawało. I jak to się mówi, szło, szło się za ciosem. Poszliśmy za ciosem, bo powiedziane było, no jeden jacht to trochę mało, to trzeba jeszcze jeden. Bo jest nas już grupa, a tu muszę powiedzieć, że były okresy, kiedy przez klub, przewin bo kiedy przez klub przewinęło się około 100 żeglarzy, to troszeczkę ten jeden jacht, 24-stopowy, był dla nas za mały. Zakupiliśmy drugi jacht, słynną Aurorę. Mówię słynną Aurorę, ponieważ ta, ponieważ... Yy, ten jacht doprowadził później do tego, że no musieliśmy się go pozbyć jak najszybciej, bo nie byliśmy w stanie go utrzymać. Spłaciliśmy go, kosztował w stosunku do yy, a, o, oceany mało, bo kosztował gdzieś około, lesłe, przypominam, 2000 dolarów, ale udało nam się go szybko spłacić właśnie poprzez prowadzenie naszej działalności yy, dochodowej a taką działalnością dochodową to były przede wszystkim zabawy żeglarskie. I po spłaceniu tego jachtu, po wydaniu, jak to się mówi, już ostatnich pieniędzy z kasy zajrzał głód do naszej kasy klubowej. No, na jednym z zebrań postanowiono, że niestety dwa jachty nie jesteśmy w stanie utrzymać. Aurora została przekazana za darmo członkowi klubu, który chciał ją po prostu zabrać, który chciał ją wziąć, chciał się nią zaopiekować. I tu mogę powiedzieć, że jesteśmy chyba jedynym klubem polskim może, nie wiem, czy na świecie, trudno pokreślić, który dał za darmo jacht. Powiedział, kto chce, niech bierze. Stoi, pływa, kto chce. No proszę mi wierzyć, nie było początkowo chętne. Były różne koncepcje, co z tym zrobić, no zostawić, porzucić, no, no gdzieś, no a w końcu kolega Struzik powiedział, ja go wezmę. Wziął, wywiózł gdzieś na jeziora nowojorskie, no i, ten, czy no, i tamten jach przez wiele lat jeszcze pływał, jeszcze tam się właśnie, zarówno pływali Polacy, jak i Amerykanie ale mówię, to też był mały jacht, też liczący 24 stopy, więc w sumie pozostaliśmy w klubie przy jednym jachcie. W, tej pierwszym okresie, w tym pierwszym okresie naszej działalności dużo myśleliśmy o szkoleniu, myśleliśmy o tym, żeby jednak, ponieważ nie wszyscy, którzy do nas przychodzili, byli żeglarzami z patentami, Posiadali wiedzę żeglarską odpowiednią, więc dla nich organizowaliśmy pierwsze kursy. Kursy, które początkowo nie, miały, nie dawały uprawnień papierowych, ale dawały jakąś wiedzę, da, poszerzały nawet i naszą wiedzę. Po prostu y, uczyliśmy się jeden od drugiego. I tu wspomnę chociażby takie spotkania, które... Y, u naszego, w, w zakładzie pracy, tak to nazwijmy, w biurze naszego kolegi się odbywały u Rafała Kubickiego, który prowadził działalność gospodarczą. Tam miał warsztat, zakład yy, zakładania alarmów. I u niego właśnie yy, odbywały się takie pierwsze szkolenia, pierwsze spotkania, pierwsza wymiana doświadczeń. No i też naprawdę jak na ówczesne czasy dowiadywaliśmy się od naszych kolegów o wielu, wielu nowościach w żeglarstwie. Dzisiaj możemy się śmiać, że nikt z nas nie używa systemu Loran, już o tym się dawno zapomniało. Już go nie ma, już nie istnieje praktycznie. A w ten czas to była nowość. To było coś, co no, nam, przyzwyczajonych do nawigacji zliczeniowej, dawało jakieś pojęcie no, o jakichś nowościach, o czymś, co, co, o czym żeśmy nawet w Polsce nie słyszeli za bardzo. I pamiętam, jak przypłynęła Iskra na, pier, jako, na swoją pierwszą wizytę do Stanów Zjednoczonych, kiedy pokazywaliśmy na Iskrze im właśnie tutaj aparat Loranu, odbiornik Loranowski, kieszonkowy, no to przyglądali się mu też troszeczkę ze zdziwieniem, że takie coś jest w tak powszechnym użyciu. A jak już jestem przy Iskrze. To, był, to, był, to była to pierwsza wizyta po wojnie polskiego okrętu marynarki wojennej. Iskra nie jest jachtem. Iskra jest oficjalnie okrętem marynarki, okrętem Rzeczpospolitej. Pływa pod banderą marynarki wojennej. I była to Pierwsza wizyta, pierwsza oficjalna wizyta. Było to w czasie, kiedy wizytował pierwszy premier polskiego rządu, już wolnego, nowego premier mazowiecki. Gościł na Iskrze, wizytował Iskrę, no i między innymi mieliśmy możliwość spotkania się z nim właśnie na Iskrze. Iskrą dowodził ówczesny komandor, komandor Dyrcz, który dzisiaj jest w stopniu admirała i jest komendantem Państwowej Wyższej Szkoły Akademii Morskiej, Akademii Marynarki Wojennej. Jest on, ma on również, posiada również zaszczytny tytuł Grod masztu Bractwa Cape Hornowców. Właśnie na Iskrze dwukrotnie przebył Horn i z tego to tytułu jest właśnie naszym yy, Grodmasztem, najwyższą władzą bractwa. Jest drogą północ-zachód poza lud. Mile wloką się bez końca, całą noc się na West. Tu McKenzie, David Thompson, cała reszta z nimi też. Wytyczali dla mnie drogę. Wśród iskrzących lodem gór, w mrożnych wiatrach, głos ich słyszę, jak ze. Może moja tutaj, moje wspominki nie są takie, nie są po kolei, nie, nie, są, nie są chronologiczne, bo wspomniałem tutaj o bractwie Cape Hornowców. I to chciałbym podkreślić tutaj jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną z bractwem związaną. Mianowicie w naszym klubie mamy dwudziestu hornowców. To jest to liczba ludzi, którzy nie wiem, czy jest jakiś klub na świecie, który może się pochwalić taką liczbą, taką ilością członków klubowych, którzy przepłynęli horn, którzy byli na hornie. No, ja pozwolę sobie ponieważ jest troszeczkę czasu niektóre osoby tutaj wymienić. Tu chciałbym naprawdę podkreślić wielką, wielką zasługę i wyczyn, jaki Stefana Bieniasa. On to właśnie na jachcie Zawisza Czarny, jako pierwszy z nas 25 stycznia 1992 roku widział przylądek Horn. Był on pierwszym i dwukrotnie przeszedł ten Horn. Dwukrotnie na wodach Cape Hornoski się pojawił. Drugi raz 2 lutego, też go z samego roku 1999. Tuż po nim żeglował Leszek Pituła na słynnej Antyce, który Korn minął 1 marca 1999 roku. Czekaliśmy później dość długo, parę lat, bo do 2003 roku, żeby któryś z członków klubu żeglował po tych wodach. I właśnie w 2003 roku, a więc nie tak dawno, 7 lat temu, nastąpił szturm, nazwę to klubu, na to miejsce, na przylądek nieprzejednany. Popłynął na Antice Paweł Strużyński, Andrzej Gruszka, Andrzej Kruk, Alfred Brodziński, Marcer Chowra, Jurek Kołakowski. Lucyna i Marek Kopczyńscy, Elżbieta Li wraz z swoim mężem Patrykiem, Rysiek, Stasiak. I oni to w dniu 14 stycznia 2004 roku właśnie przeszli przylądek Horn, mało tego, wylądowali na nim. Byli na Hornie, weszli na sam szczyt. Oglądali to miejsce, które budziło taką grozę i budzi do dnia dzisiejszego wśród żeglarzy całego świata. To była zjawa czwarta. To był jacht, to jest jacht, który wówczas kilkakrotnie operował, że tak powiem, na tamtych wodach, wypływając z Ushuaia i wokół hornu powracając do Ushuaia. Następnymi to byli Rafał Biernacki, Krzysztof Sierand, właśnie Wiesiek Stróżek, którzy na Zjawie czwartej w dniu 6 lutego 2004 roku oglądali Horn. Mnie dane było być na Hornie i minąć przylądek Horn 6 marca 2004 roku na właśnie słynnej Zjawie czwartej. Płynąłem z Ushuaia poprzez Horn aż do Buenos Aires po drodze zachodząc zach na Falklandy do Urugwaju, gdzie w Montevideo gdzie na redzie tego portu stoją jeszcze resztki niemieckiego okrętu wojennego Graf Spear, który tam uległ samozatopieniu u ujścia La Platy, Zostali marynarze marynarze ewakuowano na ląd ewakuowali się sami jacht został zatopiony i dzisiaj jeszcze wpływając do Montevideo mo przepływa się koło niego Ale chciałbym powrócić do mojego rejsu do mojego Cape Hornu do 6 marca do dnia który nie zapomnę ponieważ Zresztą chyba nikt z nas nie zapomni widoku, skalistych brzegów, a ja szczególnie nie zapomnę pogody. Na Hornie spotkała nas straszliwa pogoda. Był to ostatni moment, ostatni okres, kiedy można tam żeglować. To marzec, po tym terminie do października, w zasadzie tam się nie, żaden jach nie powinien pokazać. Sztormy, wiatry... To, co tam się dzieje, to przechodzi wyobrażenia. Kiedy w początkach żeglugi, kiedy od, starano się przepłynąć przez Horn, wokół Hornu w miesiącach naszych letnich, dochodziło tam do rzeczy wręcz niesamowitych. Wspomnę tutaj tylko jeden przykład. Fregatę Suzanne, która, od, która w sierpniu, gdzie kapitan podjął decyzję, w sierpniu przejścia, przejścia hornu i od 19 sierpnia do 26 listopada 1909 roku przez 99 dni walczyła z wiatrami z przeciwnymi prądami i dopiero w listopadzie dopiero właśnie jak powiedziałem w listopadzie 26 udało im się przejść przez Przylądek, przejściu obok przylądka Horn. To jest naprawdę najwyższa klasa niebezpieczeństwa, o ile tak możemy powiedzieć, żegluga wokół Hornu. Tam w samym tylko roku 1905 zginęły, rozbiły się 43 żaglowce na wyspach, wysepkach otaczających właśnie Horn, w kanałach, w cieśninach. To mówi już samo za siebie. Tam mamy też i Polaków, którzy zatonęli. To bracia Ejsmondowie którzy, i Wojtek Dąbrowski, którzy tam właśnie gdzieś tam rozbili się na skałach. Nie znamy dokładnie daty ich miejsca tragedii, ale wiemy, że w grudniu, nawet w tym okresie dobrej pogody, Wypłynęli w 1969 roku wypłynęli z Buenos Aires w kierunku Hornu i nie dawali znaku życia po jakimś tam czasie, kiedy już podali, mówili, że już zbliżają się do Hornu. Potem ślad po nich zupełnie zaginął. Wspomnę tutaj jeszcze jedną postaci, mianowicie żyjącego na szczęście dzisiaj kapitana Janusza Słowińskiego, który 13 razy, tak, 13 razy opłynął Horn, A w 14 w swoim przejściu na jachcie Bonatera miał po prostu wypadek. znaczy wypadek? Jacht, ogromne fale wywróciły jacht, stracił maszty, woda wdawała się, wdarła się do środka i w zasadzie tylko dzięki jego opanowaniu, dzięki zimnej krwi. Udało mu się przeczekać, prze, przeżyć tę straszliwą tragedię. Został i to było w marcu, 13 marca 2008 roku. Taka jakaś ta trzynastka. ja raz szczęśliwa dla niego, bo trzynaście razy przeszedł. Trzynasty raz, 13 marca, został podjęty przez rybaków chilijskich, którzy mu przyszli z pomocą i przekazany marynarce wojennej, przekazany do szpitala Uszułaja, po czym powrócił do kraju. Bonatera oczywiście zaginęła, Bonatera oczywiście z... zatonęła. Ale powracając jeszcze do naszych klubowych kaphornowców, to tutaj należy jeszcze wymienić... Ostatnią, ostatni klubowy atak na Horn, na Selma Expedition, który miał miejsce 15 grudnia 2007 roku. Na tym etapie byli Tomasz Białkowski, Janusz Kędzierski i Rysiek Poźniak. Tak więc, jak powiedziałem, 20 członków klubu i sympatyków, bo nie wszyscy są w dalszym ciągu członkami, pod banderką klubową opłynęli horn. Jest to, moim zdaniem, największy nasz wyczyn klubowy na przestrzeni ostatnich lat. Mordwestowe przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Tubo Boforta wykuj własny szlak. Przez kraj dziki, surowy, przejść drogą północ, zachód, poza lud. Chciałem wspomnieć o jeszcze jednej, moim zdaniem bardzo ważnej sprawie, która skonsolidowała nasz klub. To przybycie do, z Polski do Nowego Jorku na operację Columbus 92 kilkunastu jachtów polskich, a wśród nich zawisza, był, brał udział w tej operacji Zawisza Czarny. Nic nie zapowiadało się, że Zawisza Czarny z młodzieżą harcerską przypłynie do Nowego Jorku. Sprawy finansowe, pieniądze, które wydaje się że nie są ważne, jednak zaczęły odgrywać dużą rolę. Harcerze nie mieli zapewnionego wyżywienia, nie mieli zapewnionego paliwa i ich przyjazd, przypłynięcie do Nowego Jorku stał pod wielkim znakiem zapytania. Kapitan Drapela, Andrzej Drapela zwrócił się poprzez prywatne kontakty między innymi do klubu, do nas, czy w jakiś sposób nie moglibyśmy pomóc załodze, nie moglibyśmy po prostu coś zrobić, ażeby młodzież przy harcerska przypłynęła na tę uroczystość. Jurek Kołakowski zabrał się za tę sprawę. Jurek cały ciężar wziął na siebie przygotowania, przywitania, zabezpieczenia tej załodze miejsca, zagwarantowania im wyżywienia, paliwa. Udało mu się. Oczywiście nie działał w tym sam, ale jednak cały wielki ciężar pobytu załogi Zawiszy Czarnego na jego barka spoczywał. Przypłynęli. Byli trzecim co do wielkości jachtem, na operacji Kolumbus 92. I mało tego, że klub zapewnił, zagwarantował im wyżywienie, zagwarantował im y, o paliwo, to jeszcze dzięki naszej działalności klubowej w tę działalność włączył się Polonijny klub krótkofalowców, który ufundował im radiostację działającą do dnia dzisiejszego na Zawiszy, zapewniającą zawiszaką łączność praktycznie z każdego miejsca na kuli ziemskiej z Polską. I jako, może, podam ciekawostkę: kiedy kapitan Drapela zaczął się martwić, że lodówka im Coś nie działa, ma kłopoty. No, jak oni będą przechowywali niektóre artykuły spożywcze, które no naprawdę wymagają temperatury niższej? Zgłosiło się kilka osób, które przywiozły, a w tym jedną lodówkę, na Zawiszę. Także Zawisza z Nowego Jorku wypłynął o, bogatszy o jedną lodówkę, która, y, zamrażarkę, która była darem, nie pamiętam już kogo, któregoś z członków klubu, czy ludzi w jakiś tam sposób związanych z klubem. Oczywiście, jak później nam opowiadano, stara lodówka została uroczyście zatopiona gdzieś tam daleko od brzegu na środku oceanu. Pada koni porzuciłem życie pośród bliskich mi, by znów odkryć Northwest Pazyć dla tak wielu koniec snów, ale marzę bym do domu wrócić mu Spróbuj chociaż raz Nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Boforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki surowy. Przejść drogą... Ku... Mówiłem już i wspominałem, że wśród członków klubu Większość to byli ludzie bez papierów, ludzie tak zwani wakacjusze, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Stanów Zjednoczonych. A trzeba pamiętać, że wtedy to troszeczkę inaczej wyglądało niż dzisiaj. Pobyt tutaj, jeżeli nikt nie, nie wpadł w ręce emigration, to taki człowiek mógł tutaj latami mieszkać, nie było to żadnym wielkim przestępstwem wobec policji, której baliśmy się może najwięcej, bo to widać ich było, ale tylko trzeba się było bać emigration, no i nie podpadać. Kiedy rząd amerykański ogłosił loterię tak zwaną wizową w roku 1992 a loterię polegającą na tym, że można było wylosować prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych wysyłając list ze swoimi danymi. Klub, jak, który jak powiedziałem składał się w przeważającej mierze, w a gdzie w większości w 90% właśnie z nielegalnych postanowił zorganizować się i taką do tej loderii podeszliśmy wtedy bardzo solidnie. Mianowicie było wiadome, że wylosuje się 25 tysięcy wiz. I będą to te osoby, te wizy wylosują te osoby, których listy będą pierwsze, znajdą się w, pierwszej, w pierwszych 25 tysiącach na w głównej poczcie segregowane do, do chyba emigration office. Wysłaliśmy wtedy, każdy z nas wtedy, ja między innymi też, wysłaliśmy po 100 kopert, po 100 zgłoszeń podzielonych paczkami, ładnie powiązanych, każdy z nas wysłał 100 zgłoszeń, tak, nasz, każdy z nas wysłał 100 zgłoszeń, było 100 paczek po, zrobionych w klubie, gdzie y, według naszych teoretycznych obliczeń, któraś z takich paczek miała szansę być w tej, 20, w tej, pacz, w tej grupie 25 tysięcy. Wylosowanych wiz. Wrzucaliśmy je co pół godziny, potem co 15 minut na Poczcie Głównej w Nowym Jorku, wrzucaliśmy je w, w, w, na pocztach i w skrzynkach pocztowych w Waszyngtonie, w okolicach właśnie Poczty Głównej. No, któraś z tych paczek, nie, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, która i skąd trafiła, znalazła się w tej 25 znaczna liczba, duża grupa, można powiedzieć, że prawie wszyscy, bo nie pamiętam już w tej chwili, kto, kto nie, wylosowało, znalazła się wśród tej grupy szczęśliwców i to był rok 92, kiedy, który stał się przełomem, jak powiedziałem już, bo wtedy od tego momentu po wylosowaniu byliśmy już wszyscy legalnymi, mogliśmy no, no, no świat przed nami stanął otworem nie było w, no, właściwie żadnych już problemów, nikt się, przestaliśmy się bać, przestaliśmy się bać, że emigration, że coś, że ktoś, że gdzieś, już jesteśmy na tej amerykańskiej ziemi legalnie. Ten właśnie, jak powiedziałem, rok 92 doprowadził do tego, że właśnie no, w klubie stanął formalnie na nogi. Port to jest poezja Ruch i koniaków Port to jest poezja We wdzięczułych żon Wyobraźnia chodzi Wspominałem tutaj Kolumbus 92. Wspominałem jeden z największych jachtów, jakim jest Zawisza Czarny, ale również chcę powiedzieć dwa słowa i wspomnieć o najmniejszym jachcie, najmniejszym jachcie polskim, jaki przepłynął Atlantyk. To 19-stopowa 19, 19 Agnesa, na której Jurek Skórski no, jeżeli słyszysz to, Jurku, chylę czoło, bo y, pełnym tytułem profesor, doktor, wykładowca Politechniki Warszawskiej, kapitan żeg jachtowej żeglugi wielkiej, Jerzy Skurski wraz z y, kapitanem Kaziem Kwasiborskim przepłynęli Atlantyk. Gościliśmy ich również i kiedy w, na... W jednym, kiedy w basenie bruklińskim, na Bruklinie, stanęła Agnesa obok zawiszy czarnego, ludzie nie mogli uwierzyć, że to jest, że ten jachcik, że to maleństwo, 19 stóp liczące, klasa mikro, przepłynęło Atlantyk. Jest to jedna z większych przygód i piękna historia polskiego żeglarstwa. Agnesa Przepłynęła, stała na Florydzie, a później została tutaj, już nie zdążyli przypłynąć na czas, zostali przetransportowani, o ile się nie mylę, drogą lądową, także stanęli w basenie jachtowym tu w Nowym Jorku. Za ten rejs otrzymali najwyższe wyróżnienie żeglarskie, otrzymali nagrodę Rejsu Roku za rok 1992. Po zakończeniu rejsu Agnesa została w Nowym Jorku sprzedana. Kupił ją rysie Graczyński. No a co się z nią w tej chwili dzieje, tego nie mogę powiedzieć. Kaziu Kwasiborski, wspaniała postaci żeglarstwa polskiego, osiadł w Nowym Jorku, Pły, był, pływał y, później na, po Amazonce, pływał po Karaibach. Wrócił do Nowego Jorku, był w naszym klubie, jest w naszym klubie. Pamiętamy o nim. Organizujemy regaty, memoriał Kazimierza Kwasiborskiego, bo tak nam nakazuje pamięć o tym naprawdę małym wzrostem, a wielkim żeglarzu. Kaziu Kwasiborski skończył swoje życie na Bermudach. No, tam w więzieniu posądzony o przemyt ludzi dostał, miał, miał wadę, miał astmę. Nie podano mu na czas leków i zmarł. zaklęcza starych Zaczęto wiatrem, a spod w hej a swoją działalność żeglarską rozpoczynałem jeszcze w lidze morskiej była kiedyś taka jak mówią koledzy ludzie tak długo nie żyją ja jeszcze żyję było to w Bytomiu w oddziale ligi morskiej i tam stawiałem pierwsze kroki, tam zdobywałem patenty, patent żeglarza. A później, no to już szkolenia w Lidze Przyjaciół Żołnierza, takowa też była, gdzie zdobyłem stopień sternika jachtowego trzeciej klasy. Następnie już jako uprawiający mnie, zresztą ten stopień do prowadzenia jednostek, jak to wówczas mówiono, o powierzchni do 16 metrów żagla po wodach śródlądowych. A następnie już podczas studiów stopień sternika jachtowego, który byłem na Mazurach, nie pamiętam już, który to był rok. Po sterniku jachtowym przyszło czas po, morzu, po, ocean, po jeziorach na morze. I tu właśnie tak zwane rejsy bałtyckie zaliczałem, orając, jak to się wówczas mówiło, Bałtyk od Gdyni do Świnoujścia czy do Szczy Szczecina i z powrotem. Pływanie gdzieś do innych portów, wejście do portów zagranicznych było obwarowane takimi przepisami, paszportami, wizami, że tylko mogliśmy z daleka wówczas popatrzeć na Borholm, Chrystianze, no i niestety wracać z powrotem do kraju. Tak, że wszystkie porty Bałtyku, polskie porty Bałtyku do każdego z nich wchodziłem po kilka kilkakrotnie, no początkowo jako oficer a później już jako kapitan. Przełomem w moim pływaniu była wyprawa, pierwsza śląska wyprawa oceaniczna na Morze Karaibskie na Kubę do Meksyku. Było to, o ile sobie przypominam, w 87 roku i za tę, przepraszam, w 1979 roku i za ten rejs, za sześciomiesięczny rejs otrzymaliśmy trzecią nagrodę rejsu roku. Ja miałem okazję, miałem po prostu tę przyjemność płynąć wówczas pod kapitanem Pierożkiem z Hawany poprzez Meksyk, Jamajkę, Kubę, wyspy Bahama. Bermudy, Azory, Anglię, Francję, Holandię, dawne NRF, RFN, NRD do Polski. Na tym, w tym rejsie, w czasie tego rejsu zbierało mi się około pięciu tysięcy mil morskich. No, doliczając bałtyckich mil, około 8 tysięcy dawało to już dość pokaźną liczbę. Po tym rejsie, po, po y, powrocie do Polski w 1979 roku wiadomo co się zaczęło dziać, nastąpił rok 80. zamknięte porty, zamknięte, b, brak możliwości płynięcia, wypływania, brak za, po prostu czegokolwiek. No i stąd też te lata już nie obfitowały, były to tylko rejsy mazurskie, drobne, małe. Aż, jak powiedziałem, nastąpił nastąpiły rejsy już tu w Stanach Zjednoczonych, jak i y, jeden jedyny rejs już w roku, który zdążyłem zaliczyć w 80. roku, to był rejs po Morzu Czarnym na jachcie Wiatr, w Bułgarii Rumunii oraz rejs, który zakończył się dla mnie w, ze względu na naprawy y, awarii jachtu w, w Breszcie, jacht, na jachcie Oskard, gdzie mieliśmy płynąć aż do Malagi i właśnie tam zakończył się już pod koniec, y, pod koniec gdzieś tak w okolicach 10-15, ile się nie mylę, y, sierpnia, a po czym to już wiemy, co było. Może paść pytanie, dlaczego, jak, co się, jak to się działo, że tyle mogłem pływać? No, Byłem nauczycielem wówczas i wiadomo, nauczyciele mają troszeczkę więcej wolnego wakacji i dlatego też przynajmniej przez, podczas wakacji przez jeden miesiąc zazwyczaj siedziałem Jeden miesiąc pracowałem jako wychowawca na koloniach, obozach, a starałem się to połączyć z pływaniem, więc były to przede wszystkim obozy żeglarskie na Mazurach, a drugi miesiąc no to może. I stąd yy, powiedzmy, znana mi jest, wówczas znane mi były prawie wszystkie jachty. Mówię prawie, bo tych jachtów nie było tak dużo, jakie stacjon takie stały cumowały w Gdyni, jakie cumowały w Trzebieży, czy po prostu no, w tych dwóch największych naszych portach, skąd rozpoczynało się rejsy. W Polsce miałem, ponieważ ja mieszkałem na Śląsku, a Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski był jednym z najprężniejszych mogę powiedzieć, y, związków żeglarskich. Posiadaliśmy jako związek okręgowy dwa jachty, Karolinkę i Barburkę, Nie licząc jachtów klubowych, nie licząc y, jachtów Politechniki Gliwickiej, ptt harcerskich, ja mówię o jachtach pełnomorskich, Dlatego też mieliśmy tam właśnie ze Śląska więcej możliwości pływania niż na dalsze rejsy, niż, rejs, niż żeglarze z innych stron Polski. No, wspomnę chociażby tylko o tym, że Asterias, Nitron brały udział w rejsie dookoła świata do Australii, więc to już dwa, klubo, dwa jachty, Śląska, zlokalizowane na Śląsku, mówi o tym, jak prężna była działalność żeglarska na Śląsku. Byłem członkiem klubu żeglarskiego, żeglarskiego klubu morskiego w Katowicach. Klub ten ma bardzo ciekawą, już ciekawą historię, mianowicie początki tego klubu to Kuba, tam w Hawanie, w porcie Barlovento, dzisiaj zwanym portem dzisiaj Marino, Hemingway Marina, tam na naszym etapie, kiedyśmy wypływali właśnie z Barlovento, postanowiliśmy, siedząc pod palmami, założyć klub żeglarski. I ta grupa nas, która była właśnie tam, w tym Barlovento, była... Organizatorami właśnie tego żeglarskiego klubu morskiego w Katowicach. Klubu, który dzisiaj posiada jacht o tejże nazwie, jacht Barlovento, Jacht, którym pływało się, pływa, pływają koledzy do dnia dzisiejszego, nie tylko po Bałtyku, ale wychodzą również i na troszeczkę dalsze etapy. Hej, Johnny Walker Aż po drzewce Port to są spotkania Kąpli są przed laty Uwierzczyli w ziemi Czarodziejski kształt Za marzenia Głupie tu się bierze Baty Któż mógł wiedzieć, że ta Kiedy tak wspominam, który z tych rejsów właśnie y, najbardziej utkwił mi w pamięci, y, które y, pamięta się i będzie się pamiętało do końca życia, to tutaj może dwa bym wymienił. Oczywiście to jest Horn, to jest samo przejście Hornu w sztormowej pogodzie, kiedy naprawdę nie wierzyliśmy, no, byli, bo prawie żeśmy zwątpili, czy uda nam się. Fale, zresztą dokumentacja zdjęciowa to pokazuje i wiatr spowodowały, że no po prostu no, no nie, wiedz, nie wiedzieliśmy, nie, nie byliśmy pewni, czy nam to się uda. Jednak nam się to udało. Udało się nam i to jest takie największe, że tak powiem, przed oczyma mają, mam ten właśnie dzień, ten ma się moment, szósta godzina po południu, kiedy my przechodzimy horn. I drugi rejs. drugi rejs, który utkwił mi w pamięci i też będzie dla mnie jednym z najważniejszych, to, jacht, to rejs na Fazisi, na jachcie, który brał udział 4 lata temu w operacji żagiel w op na Bałtyku. Fazissi ma bardzo ciekawą historię. Jest to jacht zbudowany na, na Śródlądzie, zbudowany w Gruzji, na regaty wokół świata. Jacht należy do klasy Maxi, jest to jeden z największych jachtów, 82 stopy liczący i ma tragiczną i również historię, ciekawą historię. Mianowicie załoga wówczas jeszcze radziecka wypłynęła w nim, w brała udział w regatach. Na załodze tej, na kapitanie ciążył naprawdę wielki, psychiczny jakiś no, ciężar. Mieli powiedziane, mają zwyciężyć, no pierwsza trójka musi być i w, pierwsze w swoim w zasięgu. Nie udało im się to. Zresztą startowały w tych regatach, takie jachty, z którymi naprawdę nie mieli szans. I po zakończeniu regat, właściwie w trakcie regat, kapitan, rega kapitan fazysji popełnił samobójstwo. Załoga przypłynęła do Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych opuścili jacht, rozjechali się po całych Stanach ciążyło na nim to że nie mogą już wrócić do związku radzieckiego ówczesnego no a z drugiej strony jednak ta psychiczne załamanie śmierć kapitana spowodowała że nie spotykali się ze sobą jak został opuszczony jedna z marin wystawiła go na licytację różne tam były losy tego jachtu i pijana polskie to Polish Yachting Association of North America, czyli na, zgros, z, organizacja Pols, polonijnych klubów żeglarskich, zakupiła ten jacht, zakupiła, wyremontowała, jacht popłynął do Europy właśnie na między innymi na operację Żagi. Jako założyciel Polskiego Klubu Żeglarskiego i jego pierwszy komandor no początkowo samozwańczy, bo y, nikt tej funkcji nie chciał się podjąć, po dwóch czy trzech miesiącach, już nie pamiętam ilu, trzeba było w, w jakiś sposób zatwierdzić stan kiedy klub już zaczął działać, zarządu. Wówczas to zostałem oficjalnie wybrany pierwszym komandorem polskiego klubu żeglarskiego i funkcję tę sprawowałem przez chyba półtora roku. Po mnie komandorem klubu został Sławek Michałowski. I jest to okres kiedy klub w jakimś tam sensie działał na zasadzie już tworzącego się regulaminu, tworzących się papierów, tworzących się przepisów, statutów. Już wtedy zaczęliśmy myśleć troszeczkę inaczej, tworzyć ten klub, no, nazwę to biurokratycznie. Po Sławku Michałowskim, o ile sobie przypominam, komandorem był Maciej Zaniecki. który no, bardziej, że tak powiem, poświęcał się myśliwstwu niż żeglarstwu i dlatego też po Maćku komandorem chyba został Andrzej Gruszka lub Ela Sawicka. W każdym razie jest to okres powiedzmy pewnego rodzaju rozprężenia działalności klubowej. Zresztą klub przetrzymał to. Przetrzymał i następni komandorzy doprowadzili go do takiego rozkwitu, jakim jest w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mogę powiedzieć tylko jedno, że Chciałbym, ażeby jeszcze, chciałbym jakiegoś porównania, chciałbym, żeby stanął obok naszego klubu, obok naszej współczesnej działalności jakikolwiek inny klub polski i abyśmy, nie mówię tutaj tylko o klubach zagranicznych, ale klubach działających w Polsce i porównali to, co my mamy, co w ostatnich latach zostało dokonane, czy istnieje taka szansa, czy może my źle działamy, może może. To, co robimy w klubie jest no, można więcej, chociaż nie wiem, czy jest jeszcze taka możliwość. A chcę się pochwalić, że klub prowadzi w tej chwili działalność przede wszystkim wśród dzieci. Mamy 10 małych jachtów optymistów, na których co roku odbywają się dla nich szkolenia, gdzie na naszej barce, o której za chwilę Odbywa się dla nich obóz i to jest nasza podstawa, naszego działania, wychowanie nowego pokolenia, wychowanie następców naszych. Dalej. Doszliśmy po powiedzmy sobie 20 latach działalności, a szczególnie ostatnich latach, liczmy 10, do tego, że jest, mamy własną siedzibę na siedzibę godną żeglarzy, mamy barkę, na której jest siedziba naszego klubu, gdzie możemy się spotykać, gdzie przybijają nasze jachty, gdzie spędzamy różnego rodzaju wspólne imprezy. Możemy się pochwalić również tym, że w naszym klubie, oprócz takiej działalności stricte żeglarskiej, prowadzimy działalność szkoleniową. Mamy w tej chwili o ile się nie mylę, siedmiu instruktorów żeglarstwa, a więc ludzi, którzy posiadają najwyższe już kwalifikacje żeglarskie i ludzi, którzy przekazują swoją wiedzę innym. W klubie naszym mamy nasz własny klubowy samochód. To nie wiem, czy jakiś klub w Polsce takie coś w Polsce nawet posiada. Oczywiście to wszystko, o czym mówię, barka, samochód, Jacht klubowy, to plus jachty y, optymisty, plus dwa lasery, to wszystko jest naszą własnością klubową. Ktoś powie, skąd pieniądze. Bo to najważniejsza rzecz. Działalność klubu działalność polegająca między innymi na y, organizowaniu zabaw, takich jak Bal Pirata, takich jak Nowy Rok. Jak różnego rodzaju nasze wewnętrzne imprezy, za które no niestety będąc członkami klubu przychodząc na imprezę wyciągamy spieszeni dolary i płacimy za wstęp. Nie ma że a ja członek klubu. Nie. Nawet jeżeli organizatorem jest ktoś z nas, to płaci za wstęp na organizowaną przez siebie między innymi imprezę. Plus do tego Wycieczki, jakie organizowane są. Autokarem naszym też pieniądze muszą na ten autokar z tych wycieczek, na otrzymanie go po prostu same się w jakiś tam sposób skumulować i musimy za to zapłacić. Nikt nam nic nie daje. Oczywiście to słowo nic też trzeba potraktować bardzo tak z przymrużeniem oka. Wyciągamy, że tak powiem, rękę do różnego rodzaju sponsorów, nosimy na jachtach logo różnego rodzaju firm, czy to przede wszystkim Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, czy Centrum Polsko-Słowiańskiego, czy różnego rodzaju firm, które poprzez różne drogi dojścia do prezesów, jak Adamba na przykład, nam zawsze coś tam dadzą. Ale jest to, jest to przede wszystkim nasz wkład naszej pracy, bo, bo ci ludzie sami do nas nie przyszli, nie powiedzieli my wam damy, myśmy musieli do nich trafić. Organizujemy między innymi regaty żywca. No, to też jest ważne. Nosimy na samochodach prywatnych logo żywca, napis Żywiec, to też robi reklamę zarówno nam klubowi jak i w firmie. Więc to wszystko powoduje to, że, że nasza grupa, nasza działalność jest widoczna nie tylko wśród żeglarzy, ale i wśród ludzi z zewnątrz, ludzi niezwiązanych z żeglarstwem. Wszędzie, gdzie się tylko da, mówimy o tym, że chętnych przyjmujemy, że chcemy, a szczególnie nam zależy na młodzieży, wyszkolić nauczyć żeglowania, nauczyć przede wszystkim spędzania czasu. Ameryka ma to do siebie, że tu można wszystko. Można wszystko kupić, można, no, nie wszystko sprzedać, bo ze sprzedażą są kłopoty, ale wszystko można mieć, jeżeli się tylko chce. I jeżeli stworzymy jakieś możliwości spędzenia czasu, możliwości zapoznania się z morzem, to jest to dla nas po prostu jakiś wielki, wielki zaszczyt, chęć, że widzimy nowych młodych ludzi wśród nas, wśród członków klubu. Zasadą jest, Zasada żeglarstwa jest jedna. Z morzem się nie walczy. Z morzem, z oceanem nie wolno walczyć. Trzeba się mu poddać, ale poddać w umiejętny sposób tak, ażeby przeżyć, tak, ażeby nie żeby nie, nie, nie przeżyć w dosłownym tego słowa znaczeniu w wielkim stresie, w wielkiej bojaźni przed morzem, przed oceanem. Trzeba po prostu się do niego przyzwyczaić, trzeba je zrozumieć i sprawy bezpieczeństwa, zrozumienia morza, zrozumienia tego co się dzieje jest naszym jakimś celem, i staramy się to przekazać młodemu pokoleniu, młodym ludziom, których myśl, którzy, gdzie myślimy, że mm, będą z nich też dobrzy żeglarze, że w najbliższej może przyszłości liczba Cape Hornowców powiększy się. Jak to będzie, kiedy to będzie, czas pokaże. Hey